Pokaż audycji zoologicus. Witajcie, z tej strony mówi Krzysztof Burzyński, audycja zoologicus w Radiu ZOKAS. Dzisiaj mamy jako gościa Magdę Bukowską, behawiorysta. Powie nam trochę, myślę, o psach, o swoim psie. Jego, myślę, o jakichś ciekawych też poradach dotyczących psów, ich szkolenia i innych ciekawostek. Witam cię Magdo. E, witam, witam wszystkich słuchaczy. Powiedz nam może tak na sam początek. Zazwyczaj pytam Cię wszystkich o, ty, o to, gości. E, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z psami? Czy, czy był jakiś taki jeden moment, czy to po prostu tak naturalnie było w Twoim życiu, że nagle się psy pojawiły, Ty się zainteresowałeś jakoś nimi? E, to znaczy, w moim przypadku to wyglądało tak, że ja psami interesowałam się od dziecka. Tak naprawdę nawet nie pamiętam tego momentu, kiedy to się zaczęło. Ponieważ no, od naprawdę pierwszych lat, miesięcy mojego życia rzeczywiście te psy mnie fascynowały w jakiś sposób. Cały czas zawsze chciałam być blisko tych psów. E, I od najmłodszych lat starałam się już uczyć czegoś psa. Jakieś miałam takie intuicyjne podejście do tych zwierzaków. E, a później oczywiście w miarę tego jak dorastałam, rozwijałam się. To zaczęło się od kupowania jakichś właśnie gazet, książek poświęconych psiej tematyce, w szkoleniu, wychowaniu. E, czytałam o wszystkich rasach, jakie istnieją. To mnie wszystko bardzo interesowało. E, no i później zaczęłam eduk edukować się tak poważnie w tym kierunku e, i postanowiłam, że zwiążę z tym swoją przyszłość. Z początku chciałam być weterynarzem, ale to były takie marzenia małej dziewczynki, która jeszcze nie do końca wiedziała, z czym ten zawód, zawód tak naprawdę się wiąże. E, mi bardziej właśnie chodziło o taką pomoc psiakom niezdrowotną, ale właśnie um, wsparcie właścicieli w wychowaniu psów i tak dalej. Zaczęłaś w pewnym momencie y, nagrywać filmiki, y, które umieszczałaś na YouTubie, y, na, nazwałaś tam Psi Świat. Y, skąd taki pomysł? Pomysł na założenie kanału YouTube był w sumie taki dosyć spontaniczny. Y, o, psa. Tak, właśnie to jest z którą można oglądać na YouTube. Musiała się odezwać w, również w audycji. Przedstawić się musiała. Tak, dokładnie. To była Zuzia. Eee, tak, YouTube zaczęło się dosyć spontanicznie. Eee, znałam takie kanały zagraniczne. Stwierdziłam, że nie ma czegoś takiego na polskim YouTube. Wtedy też w ogóle zaczęła się rozwijać taka cała społeczność YouTube'owa. Nie tylko to były teledyski i różne śmieszne filmiki z psami i kotami, ale zaczęły się filmiki takie instruktażowe w wielu dziedzinach. I ja postanowiłam, że zrobię coś takiego dla osób, które mieszkają w Polsce bądź posługują się językiem polskim, bo nie każdy zna angielski i chciałam w przystępnej formie dla każdego, nie każdego stać na szkolenie psa, nie każdy ma możliwość w ogóle dojazdu, bo mieszka gdzieś na peryferiach miast bądź w ogóle Polski, a jednak ma te psy, bardzo dużo osób ma psy i chciałam po prostu, moim takim celem było... Hmm, powiększanie wiedzy każdego takiego przeciwnego właściciela psa e, oraz sprawienie, żeby relacja z tym psem była lepsza, żeby zwyczajnie życie każdego psa było lepsze. Znam coś y, o twoim psie, o Zuzi, bo ona ten, tam jest główną bohaterką y, tych, tych wszelkich y, porad, szkoleń, które, które na niej stosujesz. Tak, coś opowiedz o nim, skąd, tak. jest, ile, ile, ile ma lat, y, skąd się wzięła w twoim życiu? Co znaczy tak, Zuzia właśnie też jest y, może fajnym elementem mojego kanału, e, bardzo ważnym, e, także jest normalnym psem, jest przeciętnym, normalnym psem, który też miał problemy, który nie jest wcale idealny, e, także w filmikach też to pokazuje, że ona naprawdę nie jest psem idealnym, wyuczonym na tip tylko też popełnia błędy, też czasami czegoś zapomni i tak dalej. Także chciałam pokazać, że naprawdę jesteśmy normalną taką parą <śmiech> człowieka i psa. E, a Zuzię skąd mam? Mam ją... Zuzia ma 11,5 roku, w grudniu skończyła teraz 11 lat. E, I Zuzię mam od mojej koleżanki. Kiedy byłam w gimnazjum, to po prostu moja znajoma e, miała od szczeniąt. Mama gdzieś jest z kopercy, Panielką, rudą. E, no i niestety tak się zdarzyło, że miała szczeniaki nieplanowane z nie wiadomo jakim psem. No i Zuzia jest właśnie tego efektem, jak widać, jest czarnym, krótkowłosym, wyżłowatym kundelkiem. No i właśnie ją przygarnęłam, bo była ona ostatnim szczeniakiem, który nie mógł znaleźć domu. I już groziło jej schronisko i tak dalej, więc musiałam ją umrotować. choć moje plany wtedy co do psa były inne. Chciałam wtedy sznaucera miniaturowego, mhm. ale padło na Zuzię. I myślę, że, że, że wybór, wybór był całkiem słuszny. A powiedz tego, bo mówisz też tak, no właśnie mówisz normalny pies, normalna relacja. I teraz tutaj tak, to, chyba, to chyba wychodzi bardzo często. Przy, kiedy, kiedy gdziekolwiek się mówi mm, o zwierzętach, mówi się o relacji pomiędzy człowiekiem a e, zwierzęciem. E, powiedz, mhm. a jaki, jaki wpływ ma uczenie sztuczek, czy jakiekolwiek szkolenie e, a relacja, a relacja z psem? Czy, czy ma to powiązanie ze sobą? E, tak, oczywiście. Kiedy. W ogóle spędzamy aktywnie z psem czas, nie chodzi mi tutaj o leżenie na kanapie, tylko właśnie naukę sztuczek, po prostu spędzanie tego czasu z psem, nawet spacer to też nie do końca jest zawsze takie aktywne spędzanie czasu z psem, bo ten spacer czasami jest taki jakbyśmy szli totalnie bez psa, czyli ktoś wtedy gada przez telefon i w ogóle tego psa nie zwraca uwagi. Chodzi o to, żeby właśnie kiedy ćwiczymy sztuczki, kiedy idziemy z psem na spacer, żeby rzeczywiście czynnie brać udział w byciu z tym psem w tym momencie. Dzięki temu poznajemy siebie nawzajem, pies nas poznajemy, zapoznajemy. Jeżeli tak dużo spędzamy z nim czasu, wtedy każda jego reakcja, zmiana nastroju, zmiana delikatna ustawienia uszu, czegokolwiek, jego mimika, wszystkie takie sygnały właśnie niewerbalne, wszystko o wiele łatwiej jest nam wyłapać i dzięki temu łatwiej nam spracować z tym psem. Pies, kiedy właśnie uczymy go sztuczek, to jest pobudzanie takiej tej umysłowej części mózgu, to wszystko sprawia takie połączenie pracy umysłowej oraz fizycznej, sprawia, że pies czuje się o wiele lepiej. E, jakby sama praca fizyczna, czyli bieganie, skakanie, chodzenie z psem na nie wystarcza. E, pies jest szczęśliwszy, kiedy jest taki balans między tym i tym. Dobrze to wpływa na naszą relację z nim, bo zwyczajnie do, lepiej poznajemy. Cho, jest to w dwie strony. Pies nas lepiej poznaje, e, jest także po prostu będzie wykonywał wiele różnych sztuczek w nowym terenie. No ta praca w nim będzie przebiegała o wiele łatwiej w kolejnych miejscach i tak dalej. Będzie to taka, mm, coś takiego pewniejszego, że tak powiem, że... Skuteczniejsza może też będzie, na tak? Siebie. Tak, dokładnie. A powiedz, używasz, mówisz generalnie cały czas o takiej metodzie, metodzie, przepraszam, klikerowej? E, powiedz, czy, tak. bo, bo jest to metoda no, gdzieś mi tam znana, mam, mam różnych hmm. znajomych czy szkoleniowców, którzy używają właśnie klikera, e, tak? czy to, czy kliker jest takim najlepszym? metodą, czy istnieją jeszcze inne? To znaczy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi ogólnie o metodę klikerową, to ja nie stosuję tej metody w pracy z każdym psem, że w ogóle z <śmiech> czasem zaczyna się od klikera. To nie jest tak, uważam, że kliker jest świetnym narzędziem, ale nadal to pozostaje jako narzędzie, czyli to jest coś, co może nam ułatwić pracę w pewnych przypadkach, ale nie jest konieczne, aby pies był dobrze wyuczony, żeby dobrze nam się z tym psem żyło. Clicker, tak jak mówię, dobrze się bardzo sprawdza, jeżeli chcemy nauczyć psa czegoś precyzyjnie bardzo, jeżeli jest to coś bardziej skomplikowanego, jeżeli składa się z, to, z wielu jakby elementów, jeżeli stworzymy taki łańcuch zachowań, nie jest to zwykłe, na przykład siat tylko mm, coś trudniejszego, bardziej skomplikowana jakaś sztuczka, która wymaga kilku etapów. Wtedy y, przy pomocy klikera świetnie to możemy połączyć, dokładnie pokazać psu, o co nam chodzi, bo jest to no, niezwykle ważne, żeby ten język komunikacji z psem był precyzyjny, żeby pies dokładnie wiedział, wiedział o co nam chodzi, żeby te komendy, y, w ogóle cały język porozumiewania się z psem, żeby był właśnie precyzyjny. Dzięki temu praca naprawdę może przebiegać o wiele szybciej, ale tak jak mówię, klipper to jest tylko narzędzie, i oczywiście w takiej codziennej pracy z psem nie jest to wymagane. Sokość na antenie radia z F. Od jakiego wieku można już szkolić psa? Czy jest jakiś taki wiek, który minimum musi pies uzyskać? E, nie, zdecydowanie nie. Nie ma takiego wieku. E, uważam, że jeżeli pies trafia już do domu właściciela, a nawet jeszcze jeżeli jest u osoby, która ma mieć to no nie zawsze to jest hodowca, dlatego też nie chcę mówić o hodowcy, to naprawdę kilku kilkutygodniowe szczeniaki. Już można spokojnie, bez żadnych przeszkód uczyć najprostszych rzeczy jak wsiad, jak daj łapkę, jak przychodzenie na wołanie. I nawet jest to naprawdę wskazane, żeby już hodowca zajął się takim treningiem małych szczeniaków, żeby one... Bo pies tak naprawdę jak się rodzi, on się od, od początku samego się uczy. Jego zmysły nie wszystkie są jeszcze wykształcone, ale na tyle, na ile są, to już um, uczy się zwyczajnie. Um, na przykład, jeżeli, um, powiedzmy już później, w dalszym etapie, jeżeli te pieski są nieco większe, kiedy właściciel podchodzi, nie z, wiem, z jakimś jedzonkiem i tak dalej, one się uczą, że podbiegają. To są takie proste skojarzenia, proste w tej zależności, ale to jest mimo wszystko nauka. Także nie możemy uniknąć tego, żeby pies się uczył. Możemy zatem um, kierować tym, tak, aby to było dla nas również korzystne i dobre. Także no nie ma takiego naprawdę minimalnego wieku, od którego możemy uczyć psa. A powiedz w takim razie jakby z drugiej strony, a jakiś wiek, tak. nazwę to maksymalny, to znaczy chodzi mi bardziej o takie sytuacje, że czasami e, no, ktoś bierze psa, nie wiem, ze schroniska, tak? Albo w jakiś mhm. sposób go dostaje ten pies już ma swoje lata. Tak. E, czy też jesteśmy w stanie go jakoś skutecznie wyszkolić? E, tak, również jesteśmy w stanie go wyszkolić. E, na pewno e, zależy tutaj dużo od osoby, która będzie pracowała z tym psem. Bo jeżeli to jest normalny, przeciętny właściciel psa, no to oczywiście będzie musiał e, wesprzeć się osobą jakąś bardziej doświadczoną, jeżeli ten pies na przykład ma spore problemy. Bo nie zawsze tak jest, ale czasami jest tak właśnie, że psy z chroniska e, mają duże problemy, jakieś ciężkie przeżycia, e, różne przygody miały w swoim życiu, e, przyjemne i mniej przyjemne. Że to wszystko wpływa na psa, pis się uczy różnych zachowań, stąd też oduczenie go pewnych rzeczy, które są w jego pojmowaniu, powiedzmy, normalnej na porządku dziennym, no to troszeczkę czasu zajmie i na pewno to, ile poświęcimy czasu, takiego zaangażowania, systematyczności w pracy z nim, to na pewno będzie taki efekt po prostu. Jeżeli dużo czasu poświęcimy, zaangażujemy się w to, to oczywiście można psa nauczyć nowych rzeczy oraz jakby oduczyć tych, których nie chcemy, aby, aby robił. Jednak no to wymaga dużego nakładu pracy, czasu i rzeczywiście takiego zaangażowania się w to, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić od tak, przy pomocy czarodziejskiej różdżki, tylko rzeczywiście musimy się poświęcić temu. Często się zauważa taką, taką zależność i jest to dla mnie, wydaje mi się, zrozumiałe, że e, właściciel jakoś w jakiś sposób upodabnia się do, do psa i pies do właściciela. Tak. Takie pewne cechy, cechy jedni i drugich przyjmują. W jakiś sposób, kiedy, kiedy się zna dane osoby i widzi się, jakie psy mają i tu już nie mm. chodzi tylko o rasę, tak? Ale chodzi o, o pewien sposób zachowania się. Można pewne, pewne podobieństwa wyłapać, szczególnie myślę, że to, że, że, że, że tak obiektywnie, jak ktoś sobie popatrzy raz na jakiś czas, to można gdzieś takie zauważyć zachowanie. Natomiast mam pytanie: Czy ty masz może taki jakiś. Nie wiem, jak to określić. Nie wiem, zgłasza się ktoś do ciebie i mówi: Poradź mi jakiego psa mam kupić. Czy ty w jakiś sposób masz takie swoje metody na to powiedzieć, ok, ty jesteś taki, taki, nie wiem, może masz taką osobowość, może ten, ja bym ci pole, polecała takiego psa. Mhm. Wyglądasz jak wyżeł, byś mi wyżła. To znaczy, jeżeli chodzi o cechy wyglądu, to mogę się tutaj ewentualnie sugerować, jak to nie zawsze jest odzwierciedlenie tego, powiedzmy, jak, ktoś, jak dana osoba wygląda, jeżeli chodzi o taką obudowę ciała, w sensie tego, ile czasu, powiedzmy, poświęta na sport. Prawda, jeżeli ktoś e, jest bardzo wysportowany, e, no to mogę przypuszczać, że ta osoba rzeczywiście uprawia sport, lubi aktywność fizyczną i będzie mogła psu poświęcić dużo czasu i razem będą mogli uprawiać pewne sporty. No i jeżeli jest w drugą stronę, no to tu bym już wtedy bardziej sugerowała psa, który nie wymaga takich długich spacerów. E, więc jak najbardziej e, ktoś się zgłasza do mnie i właśnie prosi o wybór psa, e, o dobranie właśnie e, rasy bądź ta wybór psa ze schroniska, pomoc w tym, to oczywiście staram się to tak dobrać, żeby tworzyli fajną, zgraną parę. Bo nie sztuką kupić sobie psa rasy Border Collie i myślenie, że wszystko będzie ok, że te psy są takie mądre i to wszystko samo się zrobi, i że dostaniemy CD z, z, z oprogramowaniem tego psa. Tylko sami musimy wszystkiego nauczyć tego psa. Więc jak najbardziej jest to. Naprawdę ważne to, jakiego psa wybierzemy i gorąco zachęcam wszystkich do tego, aby zanim wybieramy jakąś rasę, żeby przeczytali mnóstwo, mnóstwo informacji na ten temat i tak e, obiektywnie spojrzeli na to, czy rzeczywiście dadzą sobie radę, czy rzeczywiście to jest rasa dla mnie, bo wygląd to nie wszystko. E, pies ma potrzeby, każda rasa ma bardzo różne potrzeby i nie możemy później być źli na psa, przez to, że on na przykład nadmiernie szczeka, czy psuje coś w domu, a przyczyną może być, że właśnie dotykamy jego potrzeb, jak potrzeba do pracy umysłowej z człowiekiem, do wybiegania się, do pokonywania różnych przeszkód, właśnie praca umysłowa itd. Także... Jest to bardzo ważne właśnie żeby dobrać psa do siebie. Dobrze, ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że dzisiaj gościmy Magdę Bukowską, kawiorystę, która prowadzi na YouTubie swój kanał Mój Psi Świat, też takiego bloga pod takim samym tytułem i pytamy ją o różne porady związane z psami. Mam do ciebie kolejne takie pytanie. Zauważyłem, że na swoim portalu też opowiadasz czasami, mówisz, przedstawiasz bardziej przepisy wegetariańskie. Powiedz mi, na ile one są związane, bo, bo pokazujesz takie przepisy dla ludzi, ale na ile one są związane czy, z dietą np. dla psa? Czy też stosujesz dla psów takie wegetariańskie posiłki dla, dla, np. dla Zuzi? Co e, to znaczy tak, jeżeli chodzi o przepisy wegetariańskie, to rzeczywiście podpijały na moim kanale do pewnego czasu, ale później to rozdzieliłam e, i teraz tylko pojawiają się dla psów przepisy, e, a wegetariańskie przepisy, przepisy są na moim drugim kanale. E, właśnie z tym związanym. Także, a jeżeli chodzi o przepisy wegetariańskie dla psa, e, to tak, czasami je stosuję. E, na przykład robię takie ciasteczka marchewkowe, e, różne takie owsiane z otrębów, e, Ale zazwyczaj dodaję jednak mięso do nich, bo e, niestety moja wiedza nie jest na tyle duża, jeżeli chodzi o żywienie psów. Choć ponoć jest to możliwe, ale ja jednak bym się nie odważyła jednak na to, żeby rzeczywiście psa karmić brytariańską dietą. A masz jakiś przepis na psy jatki? Czasami tak jest, że ktoś mówi a mój pies nie chce jeść i, i, i co wtedy? Masz jakiś przepis tajny? E, tak, znaczy nawet właśnie jeden film jest poświęcony temu tematowi. E, właśnie sposoby na psanie ale takie, taka szybka odpowiedź na to pytanie to na pewno musimy zwrócić uwagę na to, jaką nasz pies karmę. E, przeczytajcie sobie skład dokładnie, co jest w tej karmie. Bo często są tam bardzo dziwne rzeczy i mięsa tam trzeba szukać z lupą. Więc ważne jest to, żeby rzeczywiście ta karma miała dobrej jakości mięso, zboża i nie powinny być na pewno na pierwszym miejscu, co jednak w wielu karmach, które są, mają taki wizerunek karm bardzo dobrych, takich. Z wysokiej półki, to mimo wszystko w tych karmach także się to zdarza. Więc jeżeli mamy psa jadka, to zwróćcie uwagę właśnie na to, co je. Często też psy po prostu lubią jednak takie świeże jedzenie, niesuche, bo często właśnie to, że pies nie je niechętnie, to zdarza się przy karmieniu psa suchą karmą. Można też oczywiście zasięgnąć porady weterynarza, bo czasami mogą to być jakieś problemy zdrowotne. Ale możemy też urozmaicać psu, nawet taką suchą karmę poprzez dodanie np. oleju, oleju z łososia i tak dalej, przez różne takie dodatki, które są jednocześnie zdrowe, które działają dobrze np. Na, na sierść, na skórę psa, ale dodatkowo właśnie są pełni naturalne i jedynie poprawiają smak tej potrawy psa. I też ważne, żeby dzielić to na przykład takie porcje. W ciągu dnia część tej karmy z tej porcji dziennej oddzielić i podawać na przykład w zabawkach, podczas treningu, żebyśmy nie przekarmiali też psa, bo często też jest tak, że ludzie myślą, że pies musi bardzo dużo zjeść, a nawet nie spojrzą na tabelkę, w której jest to opisane na paczce karmy, bądź na stronie internetowej producenta, ile ten pies rzeczywiście powinien jeść, bo naprawdę sucha karma jest taka bardzo wartościowa i jeżeli byśmy podawali psu mokre jedzenie, to często to jest objętościowo prawie dwa razy więcej, niż tej suchej karmy, więc to też... Jest no tak, to już, to już tutaj muszę, mm, muszę powiedzieć, że to jest też kwestia sprzedawcy w sklepach zoologicznych, ponieważ sam byłem przez wiele lat sprzedawcą w sklepie zoologicznym, więc wiem, że bardzo dużo tutaj nacisk taki robiliśmy na, na taką edukację klienta, właśnie tłumacząc podobne rzeczy, jak mówisz, że że trzeba popatrzeć, że dana karma, jeżeli ma 30% suszu mięsnego, no to wiadomo, że trzeba mu mniej tak. podać niż na przykład ktoś stosował właśnie, nie używając już tu nazw, tak, znanych znanych kolorowych karm, które, mhm. które miały tego mięsa tam zawartość zawartości 4% na przykład. No dokładnie tak. Dokładnie. Zazwyczaj właśnie im lepszej jakości karma, tym mniej jej podajemy, bo jest to taka mhm. skondensowana, zbilansowana w jednym tym chrupku jest o wiele więcej tych wartości odżywczych niż, powiedzmy, w trzech chróbkach jakiegoś koszmaru. że to dosyć jasno wytłumaczone. Zonius i wiesz, co w trawie piszczy. A czy zauważasz jakieś u, u osób, którym pomagasz, u swoich klientów, czy zauważasz jakieś takie błędy, które, które są najczęściej popełniane przy, przy, przy szkoleniu, przy próbie szkoleń samodzielnych psa? E, chyba takim najczęstszym błędem jest to, że ludzie spodziewają się zbyt szybkich efektów. Ludzie chcą tu, teraz, od razu, wszystko, naraz i jakby nie dają szans temu psu na rzeczywiście nauczenie się czegoś, tylko bardzo często, jeżeli na przykład pies czasami nawet przez przypadek coś zrobi, ale jeszcze nie do końca jest nauczony tego. Oni tak się unoszą na fali tego sukcesu, że tak im się udało wykonać z psem jakąś sztuczkę i zwyczajnie później ten pies jest mało zmotywowany, kiedy później wracamy do ćwiczeń, ten pies na przykład, yy, ta osoba wymaga od psa już czegoś na bardzo wysokim poziomie. Na przykład jeżeli to jest komenda siad, stój i udało się temu psu stać w tej pozycji, pozostać w tym siadzie na przykład 5 sekund, to kiedy dana osoba podchodzi do ćwiczeń z tym psem kolejny raz, to chce, aby ten pies został w tym czasie siadzie od razu 10 sekund, co jest... Praktycznie niewykonalne, może to być kwestia przypadku, że się uda, ale później też takie osoby właśnie szybko się zniechęcają, są zdenerwowane na psa, że on nic nie potrafi, że nie, nie umie i wszystko jest źle, że jest jakiś mało utalentowany. W każdym przypadku, jeżeli pies czegoś nie potrafi zrobić, to jest zawsze wina osoby, która uczy tego psa. Czyli musimy najpierw my pomyśleć, co możemy zrobić źle, jaki błąd popełniamy że ten pies tego nie łapie zwyczajnie, e, więc to my musimy coś zmienić, żeby rzeczywiście psu ułatwić zrozumienie nas, bo jednak no, nie posługujemy się tym samym językiem i jakoś musimy dotrzeć do jego psiaka. I to myślę, że jest taka, tak brak takiej cierpliwości, konsekwencji e, i takiego zaangażowania w szkolenie, wyrozumiałości, rozum, w że pies może rzeczywiście czegoś tak szybko zrozumieć. No myślę, że to jest też związane z tym, z tą, o czym wcześniej mówiliśmy o takiej relacji, tak, że, że też dzięki tej cierpliwości tak, można tak. się nauczyć się takiej fajnej relacji właśnie z, z psem, tak? że można też jego zrozumieć i on tak. i pies nas może też lepiej zrozumieć. Tak, samo jak my nie zawsze mamy ochotę, nie wiem, na długi spacer, czy na e, naukę, czy chociażby czytanie czegoś, to tak samo e, pies może nie mieć ochoty, e, żeby w danym dniu tak długo się uczyć i tak dalej. Są mhm. teraz wakacje, wiele ludzi wyjeżdża i pojawia się problem, co zrobić z psem. Nie zawsze go można zabrać, nie zawsze u kogoś można zostawić i pojawia się kwestia zostawienia gdzieś w jakimś hotelu dla psów. Czy masz jakieś rady, na co warto zwrócić uwagę w takim hotelu? Jak, jak zapewnić najlepsze warunki swojemu To znaczy, to jest uzależnione też od tego, w jakich warunkach nasz pies żyje na co dzień z nami. Bo jeżeli jest na przykład pies, który żyje na podwórku, ma swój kojec, budę, e, no to wybór takiego hotelu m, będziemy się kierowali czymś innym. Jeżeli na przykład mamy psa kanapowca, który w życiu nie spędził nocy poza naszym pokojem, nie, nie mówiąc na dworze. E, także no to na pewno będą e, inne kwestie, na które powinniśmy zwracać uwagę, ale realnie na pewno e, warto się dowiedzieć, czy dana osoba, która prowadzi takie miejsce. Czy to jest hotel, czy to jest e, taka opieka bardziej indywidualna, ponieważ są też takie miejsca, gdzie dana osoba przyjmuje tylko jednego K na opiekę do siebie e, i rzeczywiście ten pies sobie ma taką e, bardzo profesjonalną, w pełni poświętany, jest mu czas i nieraz ma nawet lepiej niż u siebie w domu. E, no jednak to się zwiąże z innymi kosztami. E, jednak warto sprawdzić, czy dana osoba ma jakieś kwalifikacje czy e, ma jakąkolwiek wiedzę na temat pierwszej pomocy udzielanej psu, czy wie jak się zwyczajnie opiekować tymi psami, zajmować, jakie są potrzeby psów, czy ma jakiś, nie wiem, kurs, na przykład są takie kursy Petsitera, czy może ma jakieś inne szkoły ukończone właśnie w tym kierunku. Warto porozmawiać z taką osobą, odwiedzić takie miejsce, zobaczyć jak inne psy w danym czasie sobie tam mieszkają, jak spytać rzeczywiście, jak często są wyprowadzane na spatery. No musimy, czasami się, warto się kierować jakimiś tam opiniami innych ludzi zaufanych. Jeżeli ktoś oddawał w dane psa miejsce, to możemy zaufać takiej osobie bardziej. No bo to jednak się opiera w jakimś tam stopniu na zaufaniu. No Nigdy nie jesteśmy w stanie sprawić czegoś w 100% Ktoś może się wydawać sympatyczny, fajny, a jednak po zamknięciu drzwi dzieją się różne rzeczy. Także m, ciężko czasami tak rzeczywiście w 100% być pewnym co do wyboru miejsca. E, ale na pewno też musimy zwracać uwagę na takie podstawowe rzeczy jak czystość, e, jak to, w jakich warunkach są trzymane psy. No ja generalnie nie polecam miejsc, jeżeli nasz pies mieszka na co dzień w domu, z nami, e, śpi w domu, w łóżeczku swoim, e, bądź nawet z nami, no to na pewno nie polecam miejsc typu takich hoteli, e, które przetrzymują w danym czasie nawet kilka 10, 12, gdzie te psy mieszkają, właśnie w kojcach, które są czasami w domu, czasami na dworze, umiejscowione. No bo to jest jednak bardzo traumatyczne przeżycie dla psa. To jest tak, jakbyśmy oddali psy do schroniska, tylko że w lepszych warunkach. O, jest no, w dobra. obcym miejscu i co z tego, że ma czystszy kojec, że ma może większy kojec ale jednak to jest zamknięcie, on jest w obcym miejscu, nie zna tego miejsca. Często więc. w wakacje też jest, chociaż, chociaż to, to nie tylko wakacje. Jest też problem z kleszczami na jednym ze swoich filmików pokazujesz, jak takim domowym sposobem wyciągnąć kleszcza. Kiedy tak to zobaczyłem, to tak sobie pomyślałem, chociaż też, też mam doświadczenie takie, co myślę, No to nie jest, nie jest takie trudne. Często, często ja mam wrażenie, że telewizja trochę o ludziach i o chorobach, które przenoszą kleszcze robi taką, taki, sztuczną, sztuczną taki mit, że, że to jest takie bardzo trudne. i ja, Co ty na ten temat sądzisz? To znaczy, jeżeli chodzi o samo wyciągnięcie kleszcza, no to nie jest jakoś trudne. Myślę, że jedyną taką trudnością jest znalezienie go w sierści psa. E, to jest chyba najtrudniejsze, żeby go rzeczywiście dobrze chwycić e, i za dużo sierści psu nie wyrwać przy tym, żeby właśnie go dzielić. Zwłaszcza jak psa bardzo takiego wstrzastego, e, bo tak przygładkowłosem się jak Zuzia, to ja nawet od razu widzę, że rzeczywiście jakaś tam sierść jest odgięta i myślę, o pewnie tam jakiś kleszcz coś sobie siedzi na niej. E, także nie mam takiego problemu, ale generalnie no, nie jest to jakiś wielki problem usunięcie kleszcza, choć przyznam, że ja sama również, kiedy Zuzia miała tak gdzieś do drugiego roku życia, e, więc ja też no, byłam sporo młodsza, e, to też nie miałam jeszcze takiej pewności i zawsze z każdym kleszczem jeździłam do weterynarza, także później się jakoś tak odważyłam i zaczęłam sama robić. A powiedz, stosujesz jakąś profilaktykę? Jakieś, jakieś kropelki, obroże przeciwko tak, ja akurat stosuję zawsze u niej krople, zawsze są to krople, czasami też, czytałam teraz niedawno właśnie o takim sposobie bardziej naturalnym, że olejek właśnie, olej kokosowy taki, który nadaje się do wszystkiego i do jedzenia i do smarowania, to właśnie taki olej kokosowy 100% też fajnie rozprowadzić po prostu po sierści psa i to również odstrasza kleszcze i to jest i dla ludzi, i dla psów, także w taki naturalny sposób, który czasami właśnie teraz też się w takim olejku wykąpać i później można wyjść. E, tak, można się wykąpać, dodać sobie do kąpieli albo właśnie na resztę i trochę siebie posmarwać trochę psa i, i będzie dobrze. To znaczy no, cóż, na razie kleszcze Zuzi nie łapią, więc nie wiem, czy to kwestia tego olejku, czy rzeczywiście tego środka, bo rzeczywiście w tym roku no, jeszcze chyba nie zapała kleszcza, z tego co pamiętam. No to my tu zachęcamy, słuchacie, jeżeli będą stosować olejek i się w nim kąpać, mogą jakieś zdjęcia podesłać, to może być ciekawe. Tak. Doświadczenie. Jest to no <śmiech> już taki. No, ku, ku końcowi tej audycji mam takie pytanie, które kiedyś zadał mi mój jeden znajomy. Miał taką sytuację, że tak? ktoś z rodziny takiej bliskiej dał mu, że tak powiem, na przechowanie na kilka psa. I ten pies po prostu po otwarciu drzwi gdzieś wybiegł, jak szalony, z tego i po prosto pod Ehm, mhm. No i ten człowiek czuł, czuł nie, nie dość, że czuł się tak moralnie źle, bo, bo, bo to był pies, pies jego, jego córki, więc, ale dodatkowo mówi, że on przez, przez, przez jakiś tam czas już jakiś, jak, jak znał tego psa, bardzo się przywiązał i nie umiał sobie poradzić z uczuciami, które miał takie mhm. uczucie smutku I on mówi, ro, rozumiem, jak człowiek umrze, tak? Że człowiek się musi też czasami, nie wiem, wypłakać, wygadać. I on mówi, nie umiał za bardzo sobie poradzić, co, co, co zrobić wtedy, jak, jak, jak pies... Jak pies umrze, jak pies zdechnie, masz jakieś na to metody, jak odreagować? Mhm, to znaczy, jak dana osoba tak postaci tak. swojego psa, co bym mogła zrobić? No hmm, cóż, <laughs> no jest to na pewno ciężkie i każdy na pewno przeżywa na swój sposób. Jednak myślę, że taką metodą, którą no część osób stosuje, to jest kupienie na szybko innego psa i e, jakby takie zaangażowanie się od razu w kolejnego więc y, automatycznie no może nie zapominamy o tamtym, ale przez to, że jesteśmy tak wciągnięci w to wszystko młody psiak, wszystko nowe to w sposób jest łatwiej. No nie jest to zawsze dobra metoda, e, chyba że rzeczywiście mamy to przemyślane wcześniej i tak dalej, pies jest dobrze wybrany nie jest to zakup taki pochopny w tym momencie e, ale jeżeli chodzi o takie porady to myślę, że tutaj no naprawdę, jest to tak indywidualna kwestia, że ciężko tutaj coś doradzić, jak sobie radzić z czymś takim. No bo no jest to jednak tragedia, myślę, dla wielu osób i myślę, że część osób zgodzi się ze mną, że nieraz z naszym psem mamy o wiele lepszą relację niż z niejednym członkiem rodziny, bliższej czy dalszej. No myślę, że jest to duży minus, że psy żyją tak krótko, no ale nie mamy na to wpływu. Myślę, że warto wspominać te chwile, które dawały nam radość i kiedy żyjemy z psem, to tym bardziej właśnie powinniśmy utrzymywać z nim dobrą relację, szanować tego psa, zapewniać wszystkiego potrzeby, żebyśmy właśnie po jego stracie byli w takim przeświadczeniu i mogli sobie powiedzieć, że wszystko robiliśmy tak jak chcieliśmy, że ten psiak miał z nami najlepiej jak mógł mieć i na pewno by się nie zamienił na żadnego innego właściciela, że właśnie z nami było jemu najlepiej i myślę, że to jest taka rada, którą każdy powinien stosować. Wtedy może będzie mniej tych wyrzutów właśnie sumienia, kiedy rzeczywiście się poświęcimy w pracę z naszym psem, w to, żeby żyło mi się bardzo dobrze przy naszym Można boku. Rzec. amen. <głosy> Jeszcze raz <głosy> naszym słuchaczem zapowiadam. Magda Bukowska jest w naszym studiu behawiorysta. Mój przyświat na YouTubie lub blogspot.com. Czas na Twoją reklamę. Powiedz, czy chciałabyś opowiedzieć coś trochę więcej na temat jakichś usług, produktów, które ty oferujesz? Mhm. Mm Czasem się tak. Teraz właśnie zaczynam. Um, znaczy, może nie. Jakby zaczynam wprowadzać pewne nowe rzeczy, których wcześniej nie było, o których właśnie będzie się można wkrótce dowiedzieć, ale jedną z takich myślę fajnych aktywności, którą chcę wprowadzić od myślę najbliższego tygodnia, dwóch. Jest to taki wspólny spacer edukacyjny ze mną. Będą to spacery całkowicie darmowe, czyli osoby ze Śląska, z okolic. Czasami może to będę robiła w innych częściach kraju. Jeżeli będę właśnie gdzieś w podróży, wtedy będę, będę się chciała spotykać co tydzień około z osobami, które będą chciały wziąć udział ze mną w spacerze, mogą przyjść ze swoim psem, mogą ze mną porozmawiać, dostać jakieś informacje na temat szkolenia, wychowania, jeżeli mają problem z jakimś psiakiem, to też możemy o tym porozmawiać. Oczywiście ja nie zawsze będę mogła udzielić takich informacji, jak dokładnie pracować z psem, bo jednak taka konsultacja indywidualna z kimś, no to trwa raz 2 trzy godziny i no tak. rzeczywiście ja muszę zobaczyć co, ale jeżeli chodzi o takie podstawowe problemy to na pewno e, wiele osób może uzyskać u mnie takie informacje. No i przechadzamy się z psiakami. Myślę, że to jest fajna forma e, taka też poznania się, bo wiem, że też wiele osób po prostu chciałoby mnie poznać, zobaczyć na żywo. E, a jeżeli będę właśnie mogła im udzielić jakieś tam porady, proste wskazówki to myślę, że to będzie coś bardzo fajnego teraz na lato, ale na zimę, zimą też nie mam zamiaru tego zaprzestawać, także polecam śledzić mnie na Facebooku, bo tam na pewno będą wszelkie informacje na ten temat. I też taką nowością to będą, również chcę wprowadzić szkolenia grupowe, bo obecnie tylko prowadzę szkolenia indywidualne dla psów oraz właśnie terapię behawioralną, ale od teraz właśnie będę chciała zacząć takie grupowe szkolenia dla psiaków, także wszystkich zainteresowanych zarażam na mojego Facebooka, zanim długo będzie uruchomiona też moja strona internetowa na nowo, e, odświeżona i odnowiona. Przypomnij jeszcze, gdzie Cię można szukać, podaj adresy. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Facebook to jest Facebook slash Mój Świat. E, YouTube tak samo, Mój Świat e, oraz strona internetowa podam ją na Facebooku, ponieważ jeszcze, jeszcze wolę jej nie, nie Tak, dokładnie. Także wszystko, ale na Facebooku jest to takie miejsce, gdzie rzeczywiście wszelkie aktualności odnośnie filmiku, odnośnie wszystkiego. To jest taka baza, gdzie o wszystkim informuję moich widzów. Okay, czyli, czyli bardzo, bardzo, czyli bardzo ciekawym pomysłem wydaje mi się te, te spacery, bo to tak jak mówimy o budowaniu relacji ze zwierzęciem. Tu też budujemy relacje z ludźmi i, i dzięki temu dalej to może iść. E, dobrze, bardzo się cieszę, że że mogliśmy tu porozmawiać, że trochę więcej osób będzie Ci mogło poznać, którzy być może jeszcze Cię nie znają. Bardzo Ci w Dobry. takim razie dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Do, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Niektóry, niektórzy pewnie na żywo, niektórzy na, na kanale YouTube. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Zoologiczne Zokast www.zokast.pl. Się pisze z o c